Czas nam w bajce szybko płynie. Tak też płyną dni w drużynie. Miś wyszczuplał. Futrol śni się. Już nie mówi, nie chce mi się. Plan sporządził. A w wyniku stację leśnych ratowników błyskawicznie zbudowano. Nad jej drzwiami napisano. Tu udzielamy pomocy. Pukaj śmiało w dzień i w nocy. Dyżury są wyznaczone. Każdy patrzy w swoją stronę, przez lornetki, okulary, młody chomik, bocian stary, czujny żuraw, wilk skupiony. Miś odbiera telefony. O, słucham. Cztery kawki przed chwilą spadły z huśtawki. Racownicy sobie w drodze popędzą na jednej nodze. Rzecz ciekawa, jak te kawki potrafią robić huśtawki. Trzeba będzie się dowiedzieć i wszystkim w lesie powiedzieć. W tym momencie zatętniło, zaryczało, zadudniło i zaczęły się kłopoty. Zaraz opowiemy o tym. Wpadła Wilga. Mam dwa słówka, Żubrów tu pędzi, nim rówka, biada misiu. Czemu biada? Przyjąć gości nam wypada. Siadajcie, może herbaty? Nie! Ja mam ważne tematy. Uprzedzam, że brak mi czasu. Jestem władcą tego lasu. Dodam, władca ze mnie groźny. A ta mrówka? To mój woźny. Ochmistrz, mistrz i posłaniec. Słusznie mówię. Słusznie, panie. A więc y, czego od nas chcecie? Rządzicie się w moim lesie. Pomagamy. Pomagacie? A czy moją zgodę macie? A musimy mieć? A, to jasne. Gdybyś miał królestwo własne, to przepędzałbyś intruzów. Nabije nam kilka głosów. Hmm, zaraz tu porządek zrobię. Mnie pomagać. Dobre sobie, Dobry. powoli. Dobrze, powoli. Hmm. Czy... Ciebie oko nie boli? Posępne? Jakby niezdrowe? To czerpie na oka chorobę. Oh. Wpadł mi wczoraj okruch kory. Hmm. I dlatego jestem chory. Wilko, ja. daj mi chustkę! Czysta. Odejdź, żubrze. Nie, nie za blisko! Otwórz oko. Nie za blisko! Jeszcze chwilę. Jeszcze. Za... To wszystko? Drugi. A, Czy mogę? Może. Czułem się coraz gorzej, nie bywałem. Oko zdrowe, misiu, ale ty masz głowę. Rób w tym lesie to, co zechcesz. Kłócić się ze mną nie chcesz? Mowy nie ma. Już po bólu. Słyszysz, mrówko? Słyszę, krówko. Żubr z uśmiechem się oddalił i bez przerwy misia chwalił.